Sobota, 21 marca, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Małgoszata Spór. Stan ośmiorgerannych w Tunisie Polaków jest dobry, tak zapewniają lekarze z warszawskiego szpitala MSW. Nasi skoczkowie na czwartym miejscu w Planicy. Konkurs drużynowy przerwano ze względu na zbyt silny wiatr. Papież Franciszek w Neapolu w dzielnicy Biedy na placu Jana Pawła II. Słuchały go tysiące ludzi. A na początek serwisu bardzo dobre wiadomości z warszawskiego szpitala MSW. Stan zdrowia ośmiorga Polaków, którzy zostali ranni w zamachu w Tunisie jest dobry. Na razie nie wiadomo jednak kiedy będą mogli opuścić szpital. Tak informuje w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik placówki Jarosław Buczak. Słowa uznania dla naszych tunizyjskich kolegów, bo oni bardzo dobrze opatrzyli od strony medycznej tych ludzi. Nasi lekarze dziś i w kolejnych dniach będą przyglądać się jak mogą jeszcze pomóc tym osobom. Ośmioro rannych przywiózł wieczorem do Warszawy wojskowy samolot transportowy. W szpitalu w Tunisie pozostało jeszcze dwoje Polaków. Ich życie nie jest zagrożone, ale ich stan nie pozwolił na transport do kraju. O tym kiedy będą mogli wrócić zdecydują tunezyjscy lekarze. Decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu. Jak poinformowało wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych w środowym zamachu na Muzeum Bardo zginęło trzech Polaków. Do szczęścia zabrakło nieco ponad 30 punktów. Polacy zajęli czwarte miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich w słoweńskiej Planicy. Ze względu na nasilający się wiatr rozegrano tylko jedną serię, potem zawody przerwano. Na mamuciej skoczni skakali Piotr Żyła, Aleksander Zniszczą, Klemens Murańka i Kamil Stoch wygrali gospodarze przed Austriakami i Norwegami. A jutro w Planicy ostatni konkurs tegorocznego Pucharu Świata, tym razem indywidualny. Przyznanie świadczeń pieniężnych ofiarom transformacji ustrojowej z lat 89-92 oraz dla osób pokrzywdzonych przez tzw. plan Balcerowicza. To założenia projektu ustawy, jaki w Sejmie złożył wczoraj Sojusz Lewicy Demokratycznej. To odpowiedź na uchwalone przez posłów przepisy o pomocy finansowej dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Dlaczego SLD tej ustawy nie poparło, tłumaczył w trójce Jerzy Wenderlich. Uznał, że kryterium dochodowe powinno być czynnikiem pomocy każdej. W Polsce, a nie kryterium polityczne. I Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotował projekt nowej ustawy, w której również przywoływane są ofiary transformacji. Transformacja nie może być dla wybranych. Transformacja swoimi skrzydłami powinna obejmować wszystkich Polaków. Wincenty Elsner z Sojuszu mówił wczoraj z sejmowej mównicy, że przyznanie pomocy opozycjonistom jest pluciem w twarz innym Polakom. Do porządku przywołał, przywołał go Rafał Grupiński z Platformy. Dzisiaj tłumaczył swoją reakcję na naszej antenie.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 Ustawy proponowanej przez SLD nie poprze też Prawo i Sprawiedliwość, zadeklarował to na naszej antenie Mariusz Błaszczak. To też jest złe postawienie sprawy i rzeczywiście plan Balcerowicza położył się cieniem y, na to, co dzieje się w, w województwach tych właśnie z zachodu i, i z północy naszego kraju. Ale oczywiście projekt SLD nie jest żadnym rozwiązaniem. To jest y, tylko dowód na to, że SLD bardzo głęboko tkwi w, w PRL-u. A w ramach ustawy przegłosowanej wczoraj przez Sejm o pomoc będą mogły się ubiegać osoby w złej sytuacji materialnej, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 880 zł miesięcznie. Były działacz opozycji ma dostawać miesięcznie 400 zł. To obiera drogę zła, kradnie nadzieję, tak mówił w neapolitańskiej dzielnicy Franciszek. Nad ranem papież odwiedził sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, gdzie modlił się o pokój na świecie. Potem spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Skampia, w której dominującą rolę odgrywa mafia, a pracy nie ma 60% dorosłych. W improwizowanym, często przemówieniu papież odpowiedział zabierającym głos wcześniej imigrantce, robotnikowi i sędziemu. Podkreślił, że kiedy zamykamy drzwi przed imigrantami, kiedy pozbawiamy ludzi pracy, a więc i godności, wtedy dopuszczamy się korupcji. Po czym dodał, korupcja, zepsucie, śmierdzi, skorumpowane społeczeństwo śmierdzi, chrześcijanin, który pozwala, by miała do niego dostęp, korupcja nie jest chrześcijaninem, śmierdzi. Na zakończenie Franciszek wezwał obecnych do oczyszczenia swoich dusz, swego miasta i społeczeństwa, aby nie było odoru korupcji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Według synoptyków do końca dnia pogodnie będzie na południu, w centrum ma się chmurzyć, na północy przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. W Gdańsku i koło brzegu 6 stopni, w Augustowie 8, w Kielcach i Rzeszowie 12, w Krakowie i we Wrocławiu 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Gdy siadam z rodziną przy stole i widzę, że przygotowany przeze mnie obiad naprawdę im smakuje, jestem dumna i szczęśliwa. A tak się składa, że w polomarkecie mamy wszystko do obiadu i piersi z kurczaka w cenie 11,99 za kilogram, by życie smakowało lepiej. Polomarket, mój ulubiony!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 nowe nagranie zespołu, który nazywa się Warpaint na rozpoczęcie radiowego Domu Kultury. Agnieszka Żydłowska, dzień dobry, Agnieszka Obszańska też dzisiaj z nami. Za chwilę zresztą będzie można do niej zadzwonić, kiedy nastąpi ten moment. A Michał Nogaś daleko, w Paryżu. Z nim jednak też się usłyszymy. Korespondencja z Paryża w wykonaniu Michała i nie tylko, także do godziny 14. Nasz dokładny plan działań już widać na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka. Przekorny tytuł, natura wspiera kulturę, bo czasami budowana jest opozycja, ale nam się wydaje, że w taki dzień jak dzisiaj, kiedy niesie nas słońce, po prostu nie można sobie odmawiać przyjemności, a korzystanie z kultury właśnie taką przyjemność i satysfakcję może dać. Mamy kilka podpowiedzi, mamy także gości, którzy odwiedzą nas w studiu. Niebawem na przykład pojawi się tutaj Wojtek Kucharczyk, człowiek instytucja i pojawi się w sprawie festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2015. Plany jak zawsze napięte, zatem nie będę długo, długo opowiadać. Tylko raz jeszcze że polecę stronę Polskie Radio Palu Kośnik, Trójka, bo tam widać artykuł o Radiowym Domu Kultury, ale widać także zdjęcie sprzed tygodnia. E, tydzień temu tańczyliśmy na spóźnionych urodzinach Radiowego Domu Kultury. Było naprawdę świetnie za sprawą tych, którzy zdecydowali się tańczyć razem z nami. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję na więcej w odpowiednim momencie i pewnie taki moment nadejdzie. Teraz zaczynamy od tego, co instruktorzy Radiowego Domu Kultury wybrali w tym tygodniu. E, maszyna losująca wyłoniła e, w w ten sposób, że dzisiaj zaczniemy od tego, co z uwagę zwróciło Michała Nogasia. Ja dziś sięgam po niezwykle ciekawe pismo z wyjątkowo ciekawą zawartością. To jest Kwartalnik Herito, środkowoeuropejskie pismo wydawane przez nas Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, a temat tego podwójnego specjalnego numeru to socmodernizm w architekturze wyjaśnia Łukasz Galusek. Zajmujemy się dziedzictwem, czyli również architekturą, przestrzenią, miastem i ten temat socmodernizmu w architekturze w jakiś sposób wydaje nam się naturalny. To znaczy, to jest teraz moment, kiedy powinniśmy ocenić to, co przyniósł powojenny modernizm, zwłaszcza w naszej części Europy. Próbujemy zdjąć jakiś rodzaj kalki, która na tej ocenie ciążyła. I muszę przyznać, że to, co odkryliśmy, przyglądając się właśnie Europie Środkowej, jest naprawdę fascynujące i myślę, że wręcz odmienia, na zupełnie naszą ocenę tego okresu. Potwierdzam. Każda z 312 stron tego wydania Herwita przynosi odkrycia i niespodzianki. Nierzadko wspaniałe zaskoczenia. Budynki Słowackiego Radia i Czeskiej Akademii Nauk. Dom nauczyciela w Berlinie Wschodnim. Akademiki w Skopie. Maxi Market w Lublanie. Nieznane, a niezwykle ciekawe. Świetna to wycieczka po architekturze demoludów, a do tego wiele nazwisk, być może niesłusznie zapomnianych. Na przykład Bogdan Bogdanowicz. Niezwykły architekt, jugosłowiański i nazywam go tak z pełną świadomością, dlatego że jest Serbem, ale tworzył w całej Jugosławii. Dziś właściwie jego dzieła są przynajmniej w pięciu krajach. Zupełnie niezwykła nisza, to znaczy architektura, która jest częściowo krajobrazem, jest trochę pomnikiem. Próba znalezienia sobie miejsca, w którym artysta posiada wolność absolutną kreowania swojego języka i też potrafi złapać niezwykły kontakt z przeszłością z bardzo głęboką przeszłością, tworzyć swoje własne mity. Są też w tym wydaniu pisma przykłady polskie od choćby idealne miasto socjalistyczne Tychy. Ten fenomen, że w jakiś sposób w tym socmodernizmie miasto idealne powstawało. To zawsze był taki sen architektów, stworzenie miasta od początku do końca. Wtedy wydawały się to miasta bezduszne, bez swoich starych śródmieść, starówek. Jak w takim mieście żyć? Dzisiaj jak czytamy rankingi miejsc w Polsce, w których najlepiej się żyje, tych są w czołówce. Okazuje się, że to miasto dobrze zaprojektowane, dobrze w nim się żyje. Więc też socjalistyczne miasto dzisiaj, jak bardzo zmienia się nasza ocena. Polecam nowe herito, a w nim socmodernizm w architekturze. Do czytania i do oglądania. Dużo i mądrze. Nie należy się bać mądrości. Na stronie polskie Radio ukośnik trójka podpowiedź jak znaleźć herito. Dam Dam Girls, za nami. Sprawdzamy, co wybrała Agnieszka Opszańska. Dziś polecam podróż do Poznania, ale tak naprawdę o wiele dalej. Bo w Poznaniu dowiemy się więcej o miejscu fascynującym, zróżnicowanym kulturowo i religijnie. Kraju ze skomplikowaną sytuacją polityczno-społeczną. Bo to Libanowi właśnie poświęcone są 25 dni frankofonii, które trwają w Poznaniu. Zapraszajmy w podróż. Tankofonii, czyli Dni Krajów, które posługują się językiem francuskim. I w tym roku naszym tematem jest Liban, jego kultura, jego historia. Jest to jedna z najstarszych cywilizacji na świecie. Także historię ma długą, pasjonującą i też bardzo trudną, bo to jest tygiel reliki i kultur na bardzo małym obszarze. Zajmujemy się tym z pasją. Zapraszamy znawców, autorytety, które pracują na co dzień z Bliskim Wschodem. I wielka radość jest pracować z takimi osobami. Mówi Elżbieta Sokołowska z Domu Bretonu ani Staramy się także szeroko pokazać kulturę współczesną libańską. Dotarliśmy do libańskich filmów, dotarliśmy do libańskiego wspaniałego mistrza lutni arabskiej. Będziemy również dużo mówić na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Libanie, sytuacji językowej, również bardzo złożonej w tym kraju. Oraz będziemy zapraszać do warsztatów dzieci także, aby poprzez pięć zmysłów zapoznały się z kulturą arabską. Będziemy zapraszali do gry w różne stare, bardzo gry towarzyskie. Znane na Bliskim Wschodzie. Będziemy także sprzedawali, zachęcali do poznania rzemiosła libańskiego. Także imprez, które przygotowaliśmy jest niemało. Zapraszam przede wszystkim na koncert Rabicha Kalila, do klubu jazzowego Blue Note w Poznaniu. Jest to artysta, który pochodzi z Bejrutu, mieszkał od wielu lat we Francji. W związku z wojną domową wyjechał ze swego rodzinnego Libanu. Artysta, który nagrał 20 płyt dla prestiżowych wytwórni, no jest znakomitym kompozytorem jazzowym. Sięgają korzenie tej muzyki, jego muzyki tradycyjnej, arabskiej. Gra na ud, na lutni arabskiej. Zaprasza świetnych muzyków, do Poznania przyjedzie ze swoimi Dobrze uznanymi kolegami z Rzymu, z Sardynii, z Istambułu, także to będzie naprawdę bardzo śródziemnomorski kwartet i będzie to materiał z jego ostatniej płyty Hungry People. Odkrywajmy Liban. Najlepiej na miejscu, ale jeśli ktoś nie może, to na 25 dniach Frankofonii w Poznaniu, a te potrwają do 28 marca. O wszystkich wydarzeniach poczytamy na stronie www.dombretanii.org.pl Polecam. Dodatkowo mamy tutaj przesyłkę muzyczną, zatem fish and chips and mashi.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 I'm sorry. Fish and Chips and Mash and Peace zabrakło mi przedtem tego ostatniego wyrazu ehm, jako nawiązanie do ehm, 25. Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii, które w tym roku dedykowane są kulturze Libanu. No i to zaproszenie widać na stronie Polskiej Radiopalu Kośnik Trójka. To było polecenie od Agnieszki Obszańskiej. Teraz moment na to, co ja wybrałam. A ja wybrałam warsztaty. Skusiła mnie, od razu powiem, informacja, że jest to cykl warsztatów dla dorosłych. E, zatem już teraz konkrety. 26 marca w Muzeum Etnograficznym w Krakowie rozpocznie się nowy cykl warsztatów właśnie dla dorosłych, zatytułowanych Odbicia. Warsztaty będą się odbywały od marca do czerwca, w każdy ostatni czwartek miesiąca. Aby o tych warsztatach opowiedzieć, zadzwoniłam oczywiście do Krakowa, do Muzeum Etnograficznego i do Anny Grajewskiej, która jest koordynatorką działu edukacji Muzeum Etnograficznego. A zatem, skąd taki pomysł na warsztaty? Na początku była wystawa, która w zeszłym roku prezentowała bardzo bogatą kolekcję drzeworytów ludowych z kolekcji lwowskiej. My również e, jako muzeum posiadamy bardzo bogatą i piękną kolekcję drzeworytów ludowych i cały pomysł wziął się w zasadzie z zachwytu nad tą techniką graficzną i nad tą kolekcją, którą e, posiadamy u siebie w, w muzeum. I od chęci podzielenia się z naszą publicznością e, tym zachwytem i zaproszenia ich nie tylko do kontemplowania tej kolekcji, ale również do właśnie własnego przeżycia i spotkania i próby takiej osobistej, manualnej zmierzenia się z techniką grep, jaką jest grafika techniką, jaką jest grafika, która też jako technika i jako grafika może zachwycać. Podobała nam się technika grafiki jako takie dobre narzędzie, wydaje mi się, pracy dla, dla dorosłych, ponieważ wymaga ona z jednej strony precyzji, precyzji rąk, daje bardzo ciekawy efekt wizualny, a jeszcze poprzez to, że do grafiki trochę trzeba mieć czasu i cierpliwości. Jest to też taki moment specyficznego skupienia, który wydaje nam się, że we współczesnym świecie czasami trudno nam jest osiągnąć w tym pędzie, a tutaj można po prostu przy przy stole, być tylko z, sam na sam albo z, jakby z matrycą, któremu, którą się samemu wykonuje, z tym tematem, który ma się w głowie, z pomysłami na formę. Ten dany temat po prostu przez tą godzinę, dwie przemyślić, przeanalizować, trochę odetchnąć, trochę po prostu zabrać myśli w innym kierunku niż tak na co dzień mamy możliwość. Zatem wyjście na warsztaty do Muzeum Etnograficznego można potraktować jako wyjście po prostu na taki moment dla siebie, moment wyciszenia, a może nawet medytacji. No i Oczywiście ważne pytanie, czy trzeba mieć zdolności plastyczne jakieś udokumentowane, czy też na przykład na warsztaty mogą zgłosić się osoby, które nie podejrzewają siebie o to, że talent plastyczny mają? takie osoby szczególnie zapraszamy i mamy też takie pierwsze doświadczenia jeszcze z zeszłego roku, takich nie może cyklicznych warsztatów, ale pojedynczych, w których to osoby zupełnie niezwiązane z grafiką, ani z żadną taką działalnością plastyczną odważyły się do nas przyjść i spróbować i okazało się to dla nich bardzo rozwijające i też satysfakcjonujące spotkanie, więc tym bardziej zapraszam właśnie takie osoby, które gdzieś grafikę widziały, interesowały się jak to jest zrobione i właśnie tutaj przy opiece i pomocy bardzo dobre i graficzki pani Justyny Mazur będą mogli właśnie e, wspólnie popróbować swoich e, sił e, w tym temacie. Od 26 marca w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, co ostatni czwartek miesiąca, od marca do czerwca trwać będą te zajęcia. Można się oczywiście zapisywać. Na stronie Muzeum Etnograficznego są wszelkie informacje, a adres strony u nas na polskieradio.pl Kośnik trójka. Można też bezpośrednio, bo pani Ania Grajewska do tego zachęcała, kontaktować się z nią. Telefon, e-mail Anny Grajewskiej, także na stronie Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Polecam serdecznie. Będziemy sprawdzać w czerwcu, jakie są efekty tych warsztatów. Kto wie, może się znajdzie jakiś nieodkryty wcześniej talent. Do a duck whistle. Jak już wspominałam, w zeszłym tygodniu tańczyliśmy w klubie Mózg. To jest warszawska filia bydgoskiego klubu. Mieści się w Warszawie przy Teatrze Powszechnym. Zachęcamy do odwiedzania teatru także rzecz jasna. Goście licznie się stawili, a wśród gości także Michał Szlaga, nasz kulturysta roku 2014 i Tomasz Kopcewicz. Panowie wspólnie wyruszyli w podróż, której efektem będzie wystawa otwarta 8 kwietnia w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Wystawa nazywa się Odyseja 1, bo to pierwsza część takiego pomysłu. O tym pomyśle krótko porozmawialiśmy wtedy, przed imprezą. Rozmawialiśmy na zewnątrz. Samochody szumiały prawie jak morze, a Michał Szlaga i Tomek Kopcewicz próbowali je przekrzyczeć. Pierwsza Odyseja to jest taka podróż z września ubiegłego roku między Hiszpanią a Maroko. Popłynęliśmy zaprzyjaźnionym jachtem Sputnik 2 z kapitanem Mateuszem Sadurskim. Ja fotografowałem, Tomek malował. Głównie chodziło o to, że jesteśmy przyjaciółmi od wielu, wielu lat. Byliśmy z sąsiadami przez ścianę przez jakiś okres i od kiedy Tomek się wyprowadził do Warszawy, ja zostałem w Gdańsku. Nie mieliśmy czasu czegoś ze sobą zrobić. Mieliśmy jakieś marzenie, o czym się o czymś, no i to jest właśnie wynik tego pierwszego podejścia do realizacji marzenia. Rano nie było. Takie było założenie, że nie planujemy. Wybieramy się na dziwny plener, plener na wodzie. Właściwie założyliśmy sobie tylko jedną rzecz, że będziemy otwarci na to, co nas spotka i będziemy na to reagować jak najlepiej nam się uda jako artyści. Jak to w każdej podróży mnóstwo przygód nas spotkało. Raczej były to przygody miłe, ale zdarzy zdarzyło się parę niespodzianek. Chociaż właśnie ta sytuacja, którą napotkaliśmy no, w hiszpańskiej enklawie Moroku północnym, w mieście Melija, gdzie jest przejście graniczne między Afryką w zasadzie, a Unią Europejską. Tam zasadniczo powstał najfajniejszy materiał, taki najmocniejszy na tej wyprawie, bo tam po prostu ludzie z całej Afryki szturmują, szturmują tą granicę fizycznie. Oni po prostu próbują przejść, przeskoczyć, wdrapać się po płocie, i dotrzeć do, do obozu dla uchodźców, który jest po drugiej stronie. My nie byliśmy świadkami takiej sceny, ale już sam płot, samo to miejsce zrobiło nas olbrzymie wrażenie i, i z tego, jakby, tym wrażeniem chcemy się też podzielić na tej wystawie. Powstał film, powstały obrazy, zdjęcia Michała. Generalnie chodziło też bardzo mocno nam o spotkanie z morzem. Dla mnie niesamowite było to, że siedzieliśmy po prostu na morzu i udało mi się zupełnie odkleić. Mam nadzieję, że to widać w mojej fotografii, Tomek widać, że się odkleiłeś od siebie stoczniowego, ale właśnie t, ja bym chciał jeszcze, jeszcze krótko nawiązać do, te, do tego wątku, że Michał się cieszy, że jesteśmy nad morzem, no bo to, przecież my jesteśmy z nadmorza morza ja jestem z Pomorskie, z Kamień Pomorski, a Michał jest z no jest, jest, może być, że jest Gdańska, i też chodzi o to, żeby, żeby wrócić do tego morza, bo my się troszeczkę od tego morza odsunęliśmy, ja uciekam aż do Warszawy. I Michał zajął się, oczywiście zajął się stocznią, która jest poniekąd związana z morzem, ale, ale stricte morzem się nie zajmował przez wiele, wiele lat, więc jakby to też jest powrót dla nas do tematu, do korzeni, do morza. W wystawie pokazujemy kilka obrazów Tomka namalowanych już po powrocie z rejsu. Oglądamy jego szkicownik, który powstawał w trakcie i był reakcją na to, co spotykamy. Słuchamy utworu dźwiękowego na jeden silnik. Oglądamy film z busolą oraz około 50 fotografii, które dokumentują tę podróż. Kolejne kilkadziesiąt fotografii, które pokazują taką prostą dokumentację naszej wystawy. Oglądamy też kilka pamiątek, kilka niespodzianek. Drugi film który dokumentuje naszą podróż właśnie ku granicy między Afryką a Unią Europejską w mieście Melilla. No i tak, płynęli, a teraz efekty od 8 kwietnia do obejrzenia na wystawie Odyseja I w Sopockiej Galerii Sztuki. Także na naszej stronie Polskie Radio Paru Kośnik Trójka można sobie doczytać na temat tej wystawy. Skoro jesteśmy przy, troszeczkę przy klimatach tanecznych, koncertowych, to ta rozmowa została zarejestrowana przed tygodniem, przed rozpoczęciem naszych urodzin, urodzin radiowego Domu Kultury, to może idąc z tym tropem zaproszenia na koncerty, do Polski przyjeżdża duńska grupa, która nazywa się Who Zagrają trzy koncerty. Pierwszy w Katowicach, drugi we Wrocławiu, a trzeci w Warszawie. <śmiech> Przepraszam, ten katowicki odbędzie się 25 marca. I gdyby ktoś chciał się do Katowic z naszym zaproszeniem na Humay Who Who wybrać, to proszę zadzwonić do Agnieszki. Dwie dwójki i siedem trójek. Zaproszenia czekają. series starts Dancer Jinga to nagranie jeszcze nawiązujące do imprezowych klimatów sprzed tygodnia. Przypominam o koncercie w Katowicach Humate Who Who. To będzie specjalny koncert także ze względu na zespoły poprzedzające, polskie. Fairweather Friends i Xanax. To 25 marca w Katowicach. Potem Wrocław, tutaj też gościnnie Xanax, a 27 marca Warszawa, basen i tutaj supportować będzie Nowika. Ale my zatrzymujemy się w Katowicach, bo tam przecież ma swoją, swoje miejsce festiwal Tauron Nowa Muzyka. Ze mną w studiu Wojtek Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek, który już w zeszłym roku opowiadał na naszej antenie o bardzo specjalnym projekcie związanym z tym festiwalem. Specjalnym dlatego, że on też obejmuje nową siedzibę muzeum, a właściwie już się teraz nie mówi, tak prawda? Siedzibę Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tak, chyba wszyscy już przyzwyczaili. Tak, już nie trzeba dodawać nowa. W zeszłym roku festiwal wrócił właśnie na teren tej świeżo zbudowanej i naprawdę bardzo interesującej siedziby. No a Wojtek zabierał nas w zeszłym roku w Głąb tego budynku i zabierał nas tam oczywiście z artystami. Co oznacza Twoja wizyta w naszym studiu dzisiaj? Czyżbyśmy znowu podróżowali pod Ziemię? E, tak, na pewno będziemy podróżować. Z tym, że w, tym razem już nie pod Ziemię, bo muzeum otwiera swoje podwoje i tam, gdzie w zeszłym roku e, odbyło się e, Carbon Atlantis, e, będzie zajęte już przez wystały, kolekcje. E, ale pomysł e, przeprowadzenia specjalnego projektu na terenie Muzeum Śląskiego, które naprawdę jest architektonicznie czymś wspaniałym, e, powinien być kontynuowany. Organizatorzy... Absolutnie się zgadzam, bo byliśmy, byliśmy, byliśmy wielkimi fanami tego, co działo się właśnie wtedy jeszcze pod ziemią, chociaż wiem, że dla artystów, zwłaszcza muzyków, te przestrzenie były też wyzwaniem, prawda? No bo akustycznie stwarzały mnóstwo ciekawych wyzwań. Tak, dlatego, dlatego też można było tam zaprosić artystów, którzy byli skłonni się podjąć tego wyzwania jakby pracy z tym bardzo dziwnym, długim rewerbem, delayami. W tym roku sama idea specjalnego projektu tak jak powiedziałem będzie kontynuowana. Zostałem zaproszony, żeby ponownie coś takiego dla festiwalu Nowa Muzyka przygotować, ale będzie to na innych zasadach. Zmienia się też tytuł. Nie będzie to już Carbon Atlantis, tylko Carbon Central E, zmienia się koncepcja wręcz, wręcz radykalnie. No dobrze, to w takim razie powiedz po pierwsze, gdzie nas zabierasz, gdzie będzie to centrum e, i co się wydarzy? Centrum będzie po prostu tym razem nie pod ziemią, ale nad ziemią. E, karbon w nazwie zostawiamy, bo miejsce, czyli była kopalnia Katowice jak najbardziej się z węglem, e, z węglem kojarzy, jako symbol e, materii przynoszącej energię e, powinno w nazwie zostać. A central, bo skupiamy się nad e, Europą centralną e, i do projektu nie są zaproszeni już tylko artyści z Polski, ale także e, z Czech, ze Słowacji i z Węgier. Geneza tego projektu jest, jest dosyć yy, prosta. Czemu akurat z tych krajów? Bo stanowczo za mało yy, muzycy stamtąd czy sztuka yy, stamtąd w ogóle jest u nas yy, nieznana, jest nieprezentowana, a czas coś z tym zrobić. Zgadzam się całkowicie. Jest to taki paradoks, że często znamy lepiej to, co się dzieje w Ameryce albo naprawdę bardzo daleko od nas, a sąsiedzkie kraje są nam mało znane. Tak, a tam się bardzo dużo też dzieje i jeśli mówi się o bumie w polskiej niezależnej, przygodowej i zaawansowanej muzyce, to samo odbywa się w krajach ościennych. W tym wypadku no, skupiamy się, żeby może nie od razu na taką super głęboką wodę na tych naszych południowych sąsiadach, którzy, tak mi się wydaje, jakoś tam są nam <śmiech> najbliżsi, może nawet przez, przez język, pomijając oczywiście Węgrów, ale też jakoś tak jakby automatycznie e, dzieje, że właśnie ta grupa została e, jakby poddana badaniom. Dobrze. Zatem Carbon Central to jest nowy projekt, którego kuratorem jest Wojtek Kucharczyk. E, wszystko będzie się działo podczas festiwalu Taur Tauron Nowa Muzyka 2015. Kto i co będzie robił? Kogo zaprosiłeś? Tak, zacznijmy od, od gości. E, z z Republiki Czeskiej pojawi się Palmowka, czyli Lucja Udwardiowa, która jest jedną z największych znawczyń i koneserek muzyki tego, tego regionu, ale również i Bałkanów. I, I ona przygotuje specjalny set właśnie temu tematowi poświęcony. Potem bardzo ciekawy duet z Pragi, psychodeliczne, dziwne technopiosenki, czyli Sister Buddy i bardzo szalone zwierzę sceniczne, czyli Ventolin, człowiek w złotej Pelerynie. E, ze Słowacji Ament Ma, e, czyli jeden z albo nawet najbardziej dostrzeżony za granicą czeski projekt e, poświęcony e, dziwnej elektronice, tak bym to nazwał. Jacques Cousteau, przy czym Kusto jest tutaj pisane przez K. E, Urban Failure czy Urban Failure. E, to jest legenda e, słowackiego techno-undergroundu. E, potem taki słowacko-węgierski duet SILF, czyli analogowe syntezatory e, kosmiczne przestrzenie i science fiction. E, I z Węgier bardzo, bardzo ciekawe e, techno sinus 0006. E, to są nasi goście zagraniczni. Osiem projektów, aż osiem projektów. To jest bezprecedensowa ilość, jak na, jak na polski festiwal. Myślę, że w Polsce na żadnym festiwalu jeszcze tylu, tylu muzyków e, od naszych e, południowych sąsiadów nie było nigdy prezentowane. A z Polski to już tak e, w jednym jakby zdaniem wymienię. Gapkult, John Lake, znany też jako Lugosi, Polityk, czyli Karolina Karnacewicz, e, Kreutz, Mikołaj, Mikołaj Tkacz, Aka Wszystko, Rydym Babun yy, z Polish Juke, czyli polski footwork juke, Souvenir de Tanger i Syn. Też osiem projektów. Duet ceny. za chwilę zagra i na naszej antenie przypomnimy, że niedawno wydali swoją płytę zatytułowaną Orient. No tak, to pięknie wygląda. Przypomnijmy, że cały festiwal trwa od 20 do 23 sierpnia. Czy będziecie mieli specjalnie wydzieloną przestrzeń na terenie muzeum, czy będziecie po prostu w jego tkance i będziemy wpadać na poszczególne występy? Znaczy ja myślę, że w tkance będziemy, ale będzie po prostu osobna scena zewnętrzna, na jeszcze nie wiem, czy to będzie scena zupełnie otwarta, czy, czy to będzie namiot, no te rzeczy się dopiero jakby zaczną konstruować bardzo to jest ciekawa propozycja. Myślę, że dla wielu z nas jest to także taki przytyk, a właściwie powód, aby usiąść teraz i poszukać muzyki, która stoi za tymi wszystkimi nazwami i dobrze się przygotować na spotkanie z tymi wykonawcami na żywo. I właśnie za to ja najbardziej lubię festiwale, że one nie służą zadowalaniu nas i prezentowaniu zespołów, które już znamy, ale właśnie są szansą na to, aby się spotkać z wykonawcami, których powinniśmy znać, ale jeszcze na nich nie trafiliśmy. Wojtek, to bardzo Ci dziękuję za te informacje. Informację. Przypominam, nowy projekt, którego kuratorem jest Wojtek Kucharczyk w tym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Carbon Atlantis zamieniło się w tym roku w Carbon Central. Artyści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, którzy będą prezentować swoją muzykę. Bardzo Ci dziękujemy. Dzięki. ja już nie wiem gdzie Wszędzie, gdzie pójdziemy zawsze będzie źle Czarne chmury ciągle widzę na niebie Się buja i nie mam nic za ciebie Utykam, się potykam, piszę zwrotki Z których nic nie wynika Koci dystans, trzyma publika Synów, to nie dotyka Dobrze czuję się już tylko ze sobą Z głośników sobą, sobą, sobą Są siedzi, bo na nas czuję młody to ma ten dron pana niebo grywany nie w ron Dalany z stąd Dzieciaku Ta noc będzie nasza Z do domu Nikt nie zaprasza Dziwny koć Dystans przy kolacji. Mamy inne kanały komunikacji Było pyszne Teraz pokaż gdzie są drzwi Syny, Ludzie źli Złe tak widzę wszędzie Jedno wiem Dobrze nie będzie dzieciaku to zaszło, późno jest kręcimy się po ciemku, w się Tu są dziki, trochę pędziemy się Koniec końców, lądujemy na mieście Trochę płodzimy, bo zakicamy złe, złe, same znaki są Zimny to ma ten drog Dalamy to Złe znaki to syny. Płyta Orient ukazała się w lutym tego roku, więc można powiedzieć, że świeżutka i także do znalezienia w sieci. A teraz nasz podróżnik, który pojechał całkiem daleko, no ale pojechał za swoją pasją. Bonjour, tu Salon Livre 2015. Jestem na największych w świecie frankofońskim targach książki. One się odbywają w Paryżu od 1981 roku. Jak słychać jest tu niezwykle głośno tysiące odwiedzających, wielki pawilon, a wśród kilkuset stoisk dwa specjalne, Brazylii, państwa gościa i wspólne, Krakowa i Wrocławia, miast gości Salon du Livre. I na tym drugim rzeczy jasna się skupimy. Nasze stoisko widać chyba z każdej strony i już wiele osób nam mówiło, że jest inne, jest wyjątkowe i przez to bardzo rzuca się w oczy. Jest czarno-białe, jest graficzne. Zdecydowaliśmy się na przedstawienie architektury miast obu, krakowskich sukiennic, wrocławskiego ratusza i kamienic w rynku, w tym Muzeum Pana Tadeusza. O naszym stoisku opowiada... Katarzyna Janusik, odpowiedzialna za projekty literackie we Wrocławiu w ramach ESK i członek zespołu programowego, który to wszystko stworzył. Zostaliśmy zaproszeni przez Salon du Livre w zeszłym roku, najpierw nieoficjalnie podczas targów w New Delhi, a potem już oficjalnie w Paryżu w 2014 roku podczas targów i dzięki temu właśnie tu możemy stać przy tym pięknym stoisku. A od czego zaczęły się przygotowania? O tym gość kolejny. Agnieszka rasińska Bur Instytut Książki. Przygotowania do tych targów zaczęły się gdzieś mniej więcej rok temu, w momencie kiedy targi zwróciły się do nas z propozycją taką, aby dwa polskie miasta, czyli Kraków i Wrocław, uzyskały taki specjalny status miast Gości specjalnych targów. Pierwsza nasza decyzja dotyczyła tego, których autorów zaprezentujemy w Paryżu. Oczywiście pierwszym kryterium, pozwalającym nam jakość tych autorów dobrać, był fakt istnienia ich przekładów na język francuski. I tak spośród autorów bardzo tutaj znanych czy lepiej rozpoznawalnych mamy Olgę Tokarczuk która jest tutaj publikowana od bardzo wielu lat. Prawa do ksiąg jakubowych zostały już nawet kupione przez francuskiego wydawcę Noir Blanc, ale niestety ze względu na objętość tej książki nie miała się ona szans ukazać przed targami. Mamy na przykład również Joannę Bator, której piaskowa Góra została wydana we wrześniu, czyli również jest dosyć nowa. Mamy Zygmunta Miłoszewskiego, którego wydaje małe, nowe wydawnictwo z Bordeaux, które się nazywa Miro Ball, ale jest wydawnictwem niezwykle dynamicznym, bardzo skutecznie promuje tego autora. Ukazały się już dwie jego książki, a dzisiaj w ramach tych różnych działań promocyjnych również całostronicowy artykuł w Le Monde z uwzględnieniem prezentacji jego tłumacza Kamila Barbarskiego. Polskie stoisko na Salon de Livre, jak i wszystkie inne pozostałe, działa od trzech dni. Otworzyła je minister kultury Małgorzata Omilanowska. Polska literatura to jest jeden z tych produktów eksportowych, z których możemy być naprawdę dumni. Mamy pisarzy tworzących współczesne, dobre teksty, zarówno odnoszące się do naszej rzeczywistości, jak i rozprawiające się z różnymi aspektami naszej przyszłości, które mają szansę zaistnieć w świecie przez swój uniwersalny przekaz. Ja mam wrażenie, że dorobiliśmy się pokolenia całego pisarzy i to bardzo różnych gatunków literackich, którzy potrafią pisać o rzeczach specyficznie polskich językiem czytelnym. Przy pomocy takiego narzędzia, jakim są targi, jakim jest Salon de Livre, uzyskujemy taki dodatkowy pas transmisyjny, który przez dobrą literaturę pokazuje, co tak naprawdę w Polsce ciekawego się dzieje. Na Salon de Livre przyjechało 22 polskich pisarzy. Są wśród nich m.in. Olga Tokarczuk, Ewa Lipska, Urszula Kozioł, Zygmunt Miłoszewski, Mariusz Szczygieł czy Krzysztof Warga. Jest też w Paryżu m.in. Norman Davis, blisko związany i z Krakowem i z Wrocławiem. Kto jeszcze? O tym Katarzyna Janusik. Moim zdaniem jedną z największych gwiazd na naszym stoisku będzie twórca komiksów, czyli Rosiński, który tutaj jest wielką gwiazdą. Spodziewamy się tłumów na jego spotkaniu, a także no, oczywiście Roman Polański. Po raz pierwszy właściwie dowiaduje się od moich przyjaciół Francuzów, którzy literaturą bardzo się interesują albo piszą sami, że Polska będzie reprezentowana tutaj i to przez Wrocław i Kraków, moje miasto. Muszę przyznać, ja nigdy nie byłem na tego rodzaju imprezie, także jestem troszeczkę oszołomiony przede wszystkim rozmiarem tego, te miliony, dosłownie miliony książek. Staram się przynajmniej czytać to, co mnie interesuje, wie pan. Większość książek, które czytam, to są książki naukowe. Po prostu bardziej mnie interesują i jeśli chodzi o nowele, powieści, to głównie muszę przyznać, są to książki, które ktoś mi poleca do przeczytania z punktu zawodowego, że tak powiem. Ale zdradzę, że Roman Polański opuścił nasze stoisko z kilkoma nowościami prosto z Polski. I nie były to książki naukowe. Salon Deliver potrwa do poniedziałku i dlatego na kilka chwil wrócimy tu jeszcze za tydzień. Zakatażony pozdrawiam z nadsekwany. Au revoir, madama Agnieszka. Messie Michał Nogaś, a to był prawdziwy Roman Polański. To widać na zdjęciu na stronie Polskiej Radio Paru Kośnik Trójka. A tylko taką dziwną szklankę ma pan Roman Polański przed sobą. Nie, naprawdę dziwno. It was just like a fleshy antenna, seeking out a savory business Perfectly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 tylko teraz na przykład soundbar JBL 320 W, Bezprzewodowy subwoofer Bluetooth Za 1799 zł Lub w 30 ratach 0% Saturn radzi Myśl technologicznie Saturn, technologia tak ma